Zaczynamy przedział rozmów. Dzień dobry, panu. O, to pan? Pan znowu tutaj? A tutaj, tutaj, proszę pana. Przecież wie pan, że ja muszę, tak? Piąteczek jest. E, a co z tym piąteczkiem chodzi, bo ja nie rozumiem. To nie widział pan wydarzenia na fejsie? Przecież było na tej grupie, co ja panu dodałem. O Jezu, że w piąteczek jedziemy. A, bo pan... Ja nie zauważyłem, bo ja... Ja mam 53 znajomych. I każdy ma coś do powiedzenia, więc no ciężko skupić się na czymś innym. To pan się strasznie nudzi, jak pan tak z nimi ciągle gadasz. To jakieś poważne tematy? To nie słyszał pan? Przecież Grzelakowa kupiła zamiast rozpuszczalnej kawy fusiastą i dodała to nawet na swoją tablicę. A o fanpage'u producenta kawy to ja nie wspomnę. To ja będę musiał chyba to polubić, bo jestem nie w temacie. No ale to masz pan dużo czasu, jako takich pierdołach gadasz. jak gadam, to nie mam. Ja jestem po pierwsze dorosły, niezależny i nikt mi nie będzie mówił, co mam w życiu robić. Dobra, dobra. Ale pan to masz chyba jakiś problem, coś mi się wydaje. Facebook, ciekaw jestem co jeszcze, może imprezy co weekend? Żeby zająć trochę tego wolnego czasu, którego ma pan za dużo? Proszę pana, ja mam swoje sposoby na tuszowanie swoich problemów i panu nic do tego. i. I opiszę to wszystko jeszcze na moim blogu, o. Ale przecież pan piszesz w kółkot z tymi znajomymi. To po co jeszcze panu blog do tego? Bo ci znajomi nie są od moich problemów. No rozumiem, ale wydaje mi się, że bez tego fejsa i dziwnych metod na problemy, miałby pan ich po prostu mniej. Pana cyrk, pana małpy. Teraz wracając do tego po piątku. Nadstawia mucha? Jest taki pomysł, zresztą pan. Będzie musiał zaznaczyć na Facebooku, czy będzie pan brał udział, czy nie, żeby zorganizować imprezę. Wiadomo, alkohol, trawka, te sprawy, dziewczynki też będą. A no, widzi pan i zaczynamy rozmawiać na poważne tematy. Lubię to. I tak sobie myślę, że oprócz tych używek będziemy pieprzyć o głupotach, będziemy się cieszyć z tego, że się cieszymy. I nic w tym naszym życiu się nie zmieni, ale będziemy mogli udawać, że nie mamy żadnych problemów. A, wie Pan, yy, tak z Pana słucham i uważam, że to bardzo dobry pomysł. Odwołam tę fuzję dwóch międzynarodowych spółek, przełożę poród mojej żony, ponadto odwołam zapis na dyskusję w klubie Księgarza i powiem Pani Halince, że nie przyniosę jej dzisiaj zakupów. No, no, są rzeczy ważne i ważniejsze. Tu się chyba zgadzamy, bo jak tak zacząć liczyć, to flaszka wyniesie nas 20 zł, zagrycha 5 zł, a możliwość ucieczki przed problemami, z którymi i tak będziemy się musieli zmierzyć, jest po prostu bezcenna. Rozmawiali Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki. Nagrywa się? Tak. Nagrywa się? Dzień dobry panu. O to... Nie no, przestań, no. Dzień dobry panu. O to pan znowu tutaj. <ścoughs> Dzień dobry panu. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Zaprasza Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki.